Witam was wszystkich, kochani bracia, siostry, na naszym kolejnym zgromadzeniu, które dał nam nasz dobry Pan. Dał nam kolejny dzień, zdrowie, siły, łaskę, by zgromadzić się z braćmi, siostrami, aby Go uwielbiać, aby rozważać Jego Słowo, aby uczyć się u Jego stóp, aby poddawać się jego przemianie. Powstańmy i poprośmy go, żeby on dokonywał swego dzieła w każdym z nas. Panie nasz, przychodzimy do Ciebie z wdzięcznością za kolejny dzień Twojej łaski, za możliwość bycia tutaj w gronie braci, sióstr miłujących Ciebie. Prosimy o Twoją łaskawą pracę w każdym z naszych serc o Twoją łaskawą przemianę nas na Twój obraz, jak bardzo tego potrzebujemy. Wciąż jesteśmy zależni od Ciebie, wciąż nasze życie wyrasta z Twojej łaski. Daj nam uszy do słuchania, daj nam wrażliwe serca na Twój głos, daj nam przyjąć to wszystko, co w swej dobroci, w swej hojności przygotowałeś dla nas w Jezusie Chrystusie, w Jego świętym imieniu. Stajemy przed Tobą i oczekujemy na działanie Twojego Świętego Ducha. Amen. Usiądźmy, kochani. I otwórzmy Ewangelię Jana. Otwórzmy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, i przeczytajmy. Pierwszych czternaście wierszy. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i bez Niego nie stało się nic, co istnieje. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło świeci zaś w ciemności, a ciemność Nim nie zawładnęła. A Słowo Stało się ciałem, wiersz czternasty. Pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Czy rzeczywiście Bóg zamieszka na Ziemi? Salomon zadał takie pytanie, gdy poświęcał pierwszą świątynię w Jerozolimie. Boża obecność, szczególna obecność, Jego widzialna i odczuwalna chwała przebywała najpierw w przybytku, który Izraelici wznieśli na pustyni. Gdy podróżowali do ziemi Kanaan, a następnie w świątyni, która stanęła w Jerozolimie. Ale po wiekach nieposłuszeństwa i odstępstwa Bożego Ludu, Boża Chwała opuściła te miejsca. Wraz z nadejściem pełni czasów, Boża Chwała objawiła się. Wszystkim ludziom w osobie Bożego Syna. Autorzy czterech Ewangelii przekazali nam jedynie krótkie migawki z życia i służby naszego Pana na ziemi. Gdybyście zliczyli dni w Ewangelii Jana, które opisują te wydarzenia z tych trzech Trzech i pół roku, które Jezus usługiwał. Wiecie, ile tam jest dni w Ewangelii Jana w sumie? Dwadzieścia dni. To jest wszystko, co Jan zawarł w swojej Ewangelii. I każdy z ewangelistów wybrał tylko poszczególne wydarzenia. Naprawdę niewiele. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana i 25 wierszu, Jan mówi, Jezus dokonał też wielu innych rzeczy. Wielu innych rzeczy. I dodał, gdyby je spisać jedne po drugich, myślę, że sam świat nie pomieściłby pisanych o tym zwojów. A więc było jeszcze wiele rzeczy, o których Jan nie powiedział. I wiele, o których Marek nie powiedział. I Mateusz, i Łukasz. To, co mamy, to są tylko wybrane migawki. Wybrane elementy życia Jezusa. Żaden z ewangelistów nie spisał kompletnej biografii Pana Jezusa. Ale każdy z nich zostawił nam wybiórczą relację z życia i służby naszego Pana. Mateusz, jak mówiliśmy, pisał z myślą o swoich rodakach Żydach. Podkreślał, że Jezus z Nazaretu wypełnił starotestamentowe proroctwa o obiecanym Królu. Akcent w Ewangelii Mateusza jest położony na Królestwo Boże i królowanie Jezusa. Marek pisał do Rzymian, przedstawiając Jezusa jako sługę pełniącego służbę dla ludzi będących w potrzebie. Łukasz natomiast napisał swoją Ewangelię dla Żydów i dla pogan i przedstawił w niej Jezusa głównie jako człowieka przynoszącego zbawienie i nadzieję dla wszystkich ludzi, dla całego świata. Jan natomiast, umiłowany uczeń, jak się nazywa w tej Ewangelii, Przedstawił Jezusa jako Syna Bożego. To jest akcent Jego Ewangelii. Jezus jest Synem Boga, który stał się prawdziwym człowiekiem. Syn Boga, prawdziwy człowiek. Wiemy, że Jan pierwotnie kierował swoją Ewangelię głównie do pogan, według tradycji wczesnego Kościoła, Pisał ją w Efezie, a więc pisał ją do Pogan, i to widać w jego Ewangelii. W bardzo charakterystyczny sposób używa określenia Żydzi. Ono jest niezwykle częste w jego Ewangelii. On ciągle mówi o Żydach, tak jakby mówił nie do Żydów. W pierwszym rozdziale dziewiętnastym wierszu mówi: Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego, czyli do Jana chrzciciela kapłanów i lewitów. W drugim rozdziale osiemnastym wierszu wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić. 2,20 Na to rzekli Żydzi 46 lat budowano tę świątynię, a ty w trzy dni chcesz ją odbudować? 4,9 Żydzi bowiem nie utrzymują relacji z samarytanami. 5,10. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest Szabat, nie wolno ci nosić łoża. 5,16. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w Szabat. 5,18. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić. Bo nie tylko łamał Szabat, Lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. 6:41 Wtedy żydzi szemrali przeciwko niemu, iż powiedział: Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. 6:52 Wtedy żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: Jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? I 7:1 Żydzi zamierzali go zabić. I to nie są wszystkie miejsca, jest ich dużo, dużo więcej w tej Ewangelii, gdzie Jan właśnie w taki sposób mówi o tych wokół Jezusa. Ciągle podkreśla, że to byli Żydzi. Najczęściej, kiedy Jan pisał Żydzi, miał na myśli starszych żydowskich, faryzeuszów, kapłanów, uczonych w Piśmie. Ponadto w tej Ewangelii znajdujemy także wyjaśnienia niektórych żydowskich zwyczajów, świąt i słów dla pogańskich czytelników czy słuchaczy. Jan 1,38. Rabbi, co się tłumaczy mistrzu. Jan 1,41. Znaleźliśmy mesjasza, co się tłumaczy Chrystusa, czyli pomazańca. 9:7. Idź, umyj się w sadzawce z Siloam, co się tłumaczy posłany. 19:13. Piłat usiadł na krześle sędziowskim na miejscu zwanym Litostratos, a po hebrajsku Gabbata. 19:17. A on niosąc swój krzyż. Wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, a po hebrajsku Golgota. I 20:16 rabuni, co się tłumaczy nauczycielu. A więc widzimy tutaj w wielu miejscach Ewangelii Jana wyjaśnienia dla pogańskich odbiorców, co znaczą te hebrajskie terminy. Jednak Ewangelia Jana jest pisana z żydowskiej perspektywy. Ciągle odnosi się do duchowego dziedzictwa narodu wybranego, ich świętych pism, proroctw, oczekiwań obiecanego Mesjasza. Jan dowodził, że Jezus wypełnił zarówno proroctwa Starego Testamentu, jak również jego typologiczne zapowiedzi. To jest charakterystyczne w tej Ewangelii. Widzimy, jak Jan odnosi się do różnych wydarzeń opisanych w tych księgach historycznych i pokazuje, że Jezus jest wypełnieniem tych historycznych wydarzeń, które miały wtedy miejsce. A więc, kiedy w Starym Testamencie czytamy o ofiarach składanych wielokrotnie, dw dwa razy dziennie w świątyni, rano i wieczorem była ofiara składana z baranka. Na Paschę wszyscy Żydzi składali ofiary, ale mamy już we wczesnych, jeszcze patriarchalnym okresie sytuację, gdzie oni składają Bogu ofiary. Jan mówi, że Jezus jest barankiem Bożym. On jest tym barankiem, upatrzonym przez Boga. Barankiem, który gładzi grzech całego świata. Jezus jest spełnieniem tego proroczego snu, który Jakub miał, gdy położył sobie kamień pod głowę, wracał od Labana do Kanaanu i miał sen o drabinie łączącej niebo i ziemię i aniołów bożych wstępujących i wstępujących po tej drabinie. Jezus mówi o sobie, że On jest tą drabiną łączącą i że Jego uczniowie mówi, zobaczycie Syna Bożego i aniołów bożych wstępujących i wstępujących na Niego. Jezus też jest nową świątynią. W drugim rozdziale w dziewiętnastym wierszu Jezus mówi do Żydów, zbóżcie tą świątynię, a w trzy dni ja ją wzniosę. Wtedy Żydzi powiedzieli, 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją w trzy dni wzniesiesz. Ale On mówił o świątyni swojego ciała. W trzecim rozdziale, od czternastego wiersza, czytamy o tym, jak Jezus musi być wywyższony i ma na myśli wywyższenie na krzyżu, podobnie jak wąż był wywyższony na pustyni, aby przynieść ratunek tym, którzy zostali ukąszeni przez węże. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus mówi o sobie jako o chlebie, o mannie, która syci ludzkie dusze, o prawdziwym pokarmie, którego potrzebuje każdy człowiek. W szóstym rozdziale od 47 wiersza czytamy słowa Jezusa, który mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem tym chlebem życia. Wasi ojcowie jedli mannę na pustyni, a poumierali. To jest ten chleb, który stępuje z nieba, aby ten, kto go je, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, albo chlebem życia, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. A chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata. Czytając Ewangelię, widzimy, że pierwsze trzy Ewangelie, zwane Ewangeliami synoptycznymi, ze względu na to, że są do siebie bardzo podobne, one koncentrują się głównie na opisywaniu wydarzeń z życia Jezusa. Jan natomiast w swojej Ewangelii wyjaśnia głębokie duchowe znaczenie tych wydarzeń. Wszystkie cztery Ewangelie odnotowują nakarmienie pięciu tysięcy mężczyzn plus mężczyzn i dzieci, plus kobiety i dzieci, pięć tysięcy mężów plus kobiety i dzieci, ale tylko Jan w szóstym rozdziale przytacza dość obszerne nauczanie Pana Jezusa na temat właśnie chleba życia, gdzie nasz Pan interpretuje znaczenie tego znaku, który uczynił, rozmnażając chleb. I to jest charakterystyczna cecha Ewangelii Jana, szczególnie pierwszych 12 rozdziałów, czy raczej od 2 do 12 Widzimy tam niezwykłe znaki, które Jezus czyni i ich znaczenie, co się za nimi kryje. Jan przytacza w swojej Ewangelii siedem znaków, które objawiają chwałę Jezusa, a pomiędzy tymi znakami zawiera rozległe wyjaśnienia i dialogi, które konfrontują ludzi z osobą Jezusa i wzywają ich do wiary w Niego. Zobaczcie, dru, drugi rozdział, jedenasty wiersz. Taki początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej i objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 2,23 a gdy był w Jerozolimie, podczas święta Paschy wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. 4,48. I powiedział do Niego Jezus, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. I tak naprawdę jest to jedyne miejsce w greckim tekście, Ewangelii Jana, gdzie pojawia się słowo cud. Niestety w nasi tłumacze często w tych innych miejscach też przetłumaczyli błędnie cud. Ale tam w języku greckim pojawia się słowo Semeon, które powinno być tłumaczone jako znak, ewentualnie cudowny znak. Jan podkreśla, że cudowne dzieła Jezusa są znakami, które wskazują na Jego chwałę. Szósty rozdział, drugi wiersz. A szedł za nim wielki tłum, bo widzieli znaki, które czynił na chorych. 6,14. A ci ludzie, ujrzawszy znak, który uczynił Jezus, mówili, to jest prawdziwie ten prorok, który miał przyjść na świat. 6,30. Powiedzieli mu więc, jaki znak uczynisz, abyśmy zobaczyli i uwierzyli Tobie. 7:31. A wielu z ludu uwierzyło w niego i mówiło, gdy Chrystus przyjdzie, czyż uczyni więcej znaków, niż On uczynił? 11:47. Wtedy naczelni, kapłani i faryzeusze zebrali się na naradę i mówili, co zrobimy, bo ten człowiek czyni wiele znaków. 12.37. A choć tak wiele znaków uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w Niego. I zobaczcie, Jan kończąc swoją Ewangelię, Podsumowuję ją takimi słowami. dwudziesty rozdział, 30 i 31 wiersz. I wiele innych znaków uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są zapisane w tym zwoju. A te są zapisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem. Jest pomazańcem, jest Mesjaszem, Synem Boga. Zauważcie, jak w tej Ewangelii często to wyrażenie Chrystus i Syn Boga stoją obok siebie. Jan mówi, po to wam napisałem, żebyście wierzyli, że On jest pomazańcem, jest tym zapowiadanym przez proroków, Bożym wybrańcem pomazanym do szczególnej służby." Jest Synem Boga, nie jest tylko człowiekiem, jest Synem Boga, prawdziwym Bogiem. I abyście wierząc, że On jest Pomazańcem, że On jest Synem Boga, abyście mieli życie w Jego imieniu, to znaczy w Nim samym. W tym 31 wierszu 20. rozdziału Jan przedstawia nam jasny cel, napisania przez Niego tej Ewangelii. Abyśmy poznali Go, Jezusa, i wierzyli w Niego, aby otrzymać Jego wieczne, doskonałe, pełne życie. Jego życie. Życie Jezusa. Przez całą Ewangelię Jana przewijają się trzy wielkie prawdy. Pierwsza z nich jest taka, że Jezus to prawdziwy człowiek, a jednocześnie Syn Boga, zapowiedziany Mesjasz, Chrystus, czyli wybrany przez Boga Zbawiciel ludzi. Dwie pozostałe prawdy dotyczą wiary, dokładniej rzecz biorąc narodzin i rozkwitu zbawczej wiary oraz przyczyn i pogłębiania się zgubnej niewiary. To jest ciągły temat Ewangeliana Ci, którzy wierzą i ci, którzy nie wierzą. Ci, którzy go przyjmują i ci, którzy go odrzucają. Ci, którzy wchodzą w jego światłość, i ci, którzy pozostają w ciemności. Boży syn, który od wieczności jest z Ojcem, wstępuje na świat jako prawdziwy człowiek, napełniony pełnią Bóstwa, pełnią Bożej chwały. Będąc na świecie, dokonuje niezwykłych dzieł zgodnych z wolą niebiańskiego Ojca, o którym ciągle mówi. Do którego się ciągle odwołuje, z którym się całkowicie utożsamia. Niektórzy rozpoznają w tych dziełach znaki wskazujące na chwałę Bożego Syna i wierzą w Niego. Inni nie rozpoznają, nie uznają tych znaków odrzucają ich znaczenie i nie wierzą. Ich niewiara. Narasta do rozmiarów wrogości, nienawiści, także spiskują, aby zgładzić Jezusa. Jezus zostaje aresztowany, fałszywie oskarżony, postawiony przed sądem, skazany i stracony. Ale trzeciego dnia powstaje z martwych i przez wiele dni. Spotyka się ze swoimi uczniami, objawia się swoim uczniom jako żywiący. Jan, który był świadkiem tych wszystkich wydarzeń, spisał je, abyśmy wierzyli, wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, jest wybranym przez Boga człowiekiem, pomazańcem jest też Synem Boga, wiecznym Bożym Synem, który stworzył wszystko. I abyśmy wierząc w Niego, mieli życie w Jego imieniu. Mieli życie w Nim. Tego życia, mam nadzieję, wszyscy pragniemy doświadczać w większej i większej mierze. I tak jak zaczęliśmy przez wiarę, tak w niej trwajmy. Szukajmy Go, poddawajmy się Mu, ufajmy Mu, polegajmy na Nim. Idźmy za Nim. Na tyle, ile dzisiaj Go rozumiemy, na tyle, ile dzisiaj nam się objawił. Bądźmy Mu wierni, bądźmy Mu poddani. Powstańmy do modlitwy. Panie nasz, dziękujemy Ci, że stanąłeś na naszej drodze. Dziękujemy, że nasze poznanie Ciebie nie oznacza wiedzy o Tobie, ale nasze poznanie Ciebie jest relacją z Tobą, jest społecznością z Tobą, jest znalezieniem się w Tobie. I doświadczeniem i doświadczaniem Twojego życia w nas dziękujemy za ten dar życia, za Twoje życie, które dałeś nam. Panie, modlę się o siebie samego i każdego brata i siostrę, abyśmy wzrastali w poznawaniu Ciebie, wzrastali w poznawaniu naszego Ojca w niebie, wzrastali w doświadczeniu życia w Duchu Świętym. Aby Twoje życie coraz bardziej w każdym z nas owocowało i przejawiało się, abyśmy coraz lepiej naśladowali Ciebie i jaśnieli Twoim światłem w tym ciemnym świecie, niosąc zbawienie ludziom wokół nas, aby i oni uwierzyli i znaleźli życie w Tobie. Prosimy, błogosław ten czas naszego dzisiejszego dalszego zgromadzenia, przemawiaj do nas i pomóż nam otworzyć jeszcze bardziej nasze serca przed Tobą i doświadczać Ciebie, rozkoszować się Tobą, radować się Tobą. Amen. Zachęcam, kochani bracia, do modlitwy, pieśni, abyśmy je śpiewali z serc, z oddaniem, z wywyższaniem naszego Pana, skupiając się na nim i prawdziwie przynosząc Mu owoc naszych warg które wyznają Jego święte imię. Dzięki Ojcze, że w Twojej wielkiej łasce dajesz nam to, że możemy być tutaj, możemy nasze myśli kierować do Ciebie i mogę się o większe objawienie w Ciebie, żebyśmy mogli odczyma zobaczyć Chcę świadczyć, zachwycić się Tobą. Żeby to też kształtowało nasze życie, całe nasze życie. Dziękujemy za Twoją obecność pośród nas i w nas. I niech, niech to wzrasta, niech to się cały czas pomnaża. Niech będzie Ciebie więcej w nas i pośród nas. Amen. też, Panie Bóg, że w wieczerzy Amen. Soli. tak bardzo wdzięczny jestem za to, co nam nie zrobi. Dłuję się, że ma śmierć za Yes. Przez Tak wszystkiego, dziękuję, Ci zdarłeś tą siły, to odrzucać na Twoją chwałę. Chcemy być bardzo podobni do Ciebie, do Twojego Syna, żebyś mógł nas używać, żeby byliśmy e, pożytecznym naczeniem Twoim, żeby mogliśmy przynosić Tobie i znowu uchwałę. Prosimy Cię Panie, bo święce zawiera od nas to, co jest, że jest niegodne, ziemskie. Masz naszą odbudę pomóc nam się coraz więcej tych rzeczy, których nienawidzisz, z których pragniesz nas oczyścić. Prosimy się Pani to, żeby byliśmy zaszczytnym szczytnym na swoją Chcemy być podobni do Ciebie. Prosimy. Się. Chcę Ciebie podamny. naszym pragnieniem, aby coraz mniejsze było odzwierciedlenie naszej ludzkiej upadłości, słabości, grzeszności, a moc Twojego życia by rozpraszała, zwyciężała wszelką ciemność. Twój pokój, Twoja radość, wiara, nadzieja, miłość Twojego ducha w Twoim ludzie, w Twoim kościele, w każdym odrodzonym sercu. Panie, modlimy się, prowadź nas, prowadź nas tą drogą życia, którą Ty sam jesteś. Prowadź nas za sobą. Amen. Amen. Amen. My, Ksiądźmy, Jeśli Czytaliście ostatnio wszystkie Ewangelie, prawdopodobnie zauważyliście, że Ewangelia Jana wyróżnia się spośród pozostałych. W rzeczywistości ponad 90% treści Ewangelii Jana nie występuje w Ewangeliach Mateusza, Marka, czy Łukasza w Ewangeliach synoptycznych. Tamte Ewangelie skupiają się w głównej mierze na służbie Jezusa w Galilei. Natomiast Jan mówi o jego trzech wizytach w Jerozolimie, o trzech paschach. A więc tamte Ewangelie głównie opisują służbę Jezusa na północy Izraela. Jan natomiast skupia się na tych wydarzeniach, które miały miejsce na południu, w, w stolicy, w Jerozolimie. Jan pomija wiele wypowiedzi Jezusa i historii występujących w pozostałych Ewangeliach. Nie czytamy w tej Ewangelii yy, tylko, tylko właściwie w tej Ewangelii nie ma, nie ma przypowieści, nie ma w ogóle egzorcyzmów, wypędzania demonów, więc przemienienie na górze, wiele innych wydarzeń, które znajdujemy właśnie w tych pozostałych Ewangeliach. Jan najwyraźniej jest zaznajomiony z ich treścią i pisze Ewangelię później niż oni, pod koniec pierwszego wieku najprawdopodobniej. Więc tutaj Jan skupia się na innych kwestiach. Opisuje inne wydarzenia, których nie znajdujemy w Ewangeliach synoptycznych, jak na przykład przemiana wody, w wino w kanie galilejskiej, spotkanie z Samarytanką, wskrzeszenie Łazarza, umycie uczniom nóg i wiele innych, które znajdujemy tylko w jego Ewangelii. Można powiedzieć, że Ewangelia Jana jest tak prosta, że nowonarodzone dziecko w niej nie utonie. A jednocześnie jest tak głęboka, że najbardziej światłe umysły nie są w stanie jej w pełni pojąć. Czytamy Ewangelię Jana dzieciom i dajemy ją nowonawróconym podczas gdy wielcy uczeni bibliści wciąż zmagają się z jej niezgłębionym, teologicznym przesłaniem. Centralna część Ewangelii Jana dzieli się na dwie części, czy dwie księgi. Rozdziały od drugiego do XI, zawierają księgę znaków. Zawierają opis, te, te rozdziały zawierają opisy tych siedmiu cudownych znaków, siedmiu cudownych dzieł, których Jezus dokonuje, aby zidentyfikować siebie i wezwać ludzi do wiary w Niego. Druga część Ewangelii Jana, a więc od 12 do 20 rozdziału, to jest księga chwały. Ona skupia się na ostatnim tygodniu życia Jezusa. A więc prawie połowy Ewangelii Jana jest poświęcone ostatniemu tygodniowi Jezusa, a tak naprawdę Jego rozmową z uczniami w Wieczerniku. Chwała i uwielbienie Jezusa mają szczególny charakter w Ewangelii Jana. Kiedy Grecy, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, podeszli do Filipa z prośbą, żeby zobaczyć Jezusa, Jezus odpowiedział w 12 rozdziale, 23 wierszu: Nadeszła godzina, aby syn człowieczy został otoczony chwałą. I kilka wierszy dalej. Jezus wyjaśnia, o jakiej godzinie mówi. Dwudziesty siódmy wiersz. Teraz moja dusza jest zatrwożona. I cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tą godzinę. Ojcze, otocz chwałą swoje imię. Na to dobiegł głos z nieba i otoczyłem chwałą i ponownie otoczę je chwałą. Gdy Judasz opuścił wieczernik, Jezus powiedział w 13 rozdziale od 31 wiersza, teraz Syn Człowieczy został otoczony chwałą. I Bóg został otoczony chwałą w Nim. Jeśli Bóg w Nim został otoczony chwałą, to i Bóg otoczy Go chwałą w sobie. I to zaraz otoczy Go chwałą. Od 13 do 17 rozdziału tej Ewangelii mamy zapis nauki Pana Jezusa, którą przekazuje swoim uczniom podczas tej ostatniej wieczerzy paschalnej. Bardzo dużo miejsca w tych rozdziałach Pan Jezus poświęca osobie i działaniu Ducha Świętego. Miłości i jedności Jego uczniów, jedności ze sobą i jedności z Nim i jedności z Ojcem. Oraz mówi, o istocie uczniostwa, która w Ewangelii Jana jest głównie przedstawiona jako trwanie w Nim, poleganie na Nim, czerpanie Jego życia. Wśród siedmiu cudownych znaków i nauczania Jezusa w Wieczerniku, Jan podaje nam siedem określeń Jezusa,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 światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światłość życia. Dziesiąty rozdział, dziewiąty wiersz. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Dziesiąty rozdział, jedenasty wiersz. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce Jedenasty rozdział, dwudziesty piąty wiersz. Ja jestem z martwych zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. I czternasty rozdział, i szósty wiersz. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. I ostatnie, siódme, piętnasty rozdział i pierwszy wiersz. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój Ojciec jest winogrodnikiem. Te określenia Pana Jezusa, ściśle wiążą się z Jego jednością z Bogiem Ojcem. Tak naprawdę te wszystkie obrazy znajdziemy w Starym Testamencie, jako obrazy Boga Jahwe w relacji z Jego ludem. Jezus pokazuje nam, jak blisko jest z Ojcem, jak On i Ojciec, Tworzą jedność. W piątym rozdziale i dwudziestym wierszu mówi: Ojciec miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co on sam czyni. Dwudziesty pierwszy wiersz i kolejne. Jak bowiem ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, taki syn ożywia tych, których chce. Bo ojciec nikogo nie sądzi lecz cały sąd dał czy przekazał synowi aby wszyscy czcili ojca przepraszam aby wszyscy czcili syna tak jak czczą ojca kto nie czci syna nie czci i ojca który go posłał 26 wiersz 5 rozdziału jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie sam w sobie. I dwudziesty siódmy wiersz. I dał Mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym. Ósmy rozdział dziewiętnasty wiersz. Gdybyście mnie znali, znalibyście i mego Ojca. 54 wiesz Mój Ojciec jest tym, który mnie chwali, albo mnie uwielbia, o którym wy mówicie, że jest waszym Bogiem. To jest niesamowite stwierdzenie. Jezus mówi, Ojciec mnie uwielbia, który jest waszym Bogiem. 10 rozdział 15 wiesz, Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca. A więc w takim samym stopniu, jak Ojciec zna Syna, tak Syn zna Ojca. I w innym miejscu Jezus mówi, nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Dziesiąty rozdział, trzydziesty wiersz. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Trzydziesty ósmy: Ojciec jest we mnie, a ja w Nim. Czternasty rozdział i szósty wiersz. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Czternasty rozdział, dziewiąty wiersz. Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. I jedenasty wiersz. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A więc zarys całej Ewangelii Jana, jest dość nieskomplikowane. W pierwszym rozdziale mamy prolog, wielkie wprowadzenie i przedstawienie Jezusa jako Stwórcy wszystkich rzeczy, odwieczne Boże Słowo, które staje się ciałem. Od drugiego rozdziału rozpoczyna się Księga Siedmiu Cudownych Znaków, która kończy się triumfalnym wjazdem Jezusa do Jerozolimy w 12 rozdziale, od 13 do 17 rozdziału, czytamy rozmowy Jezusa z uczniami i Jego arcykapłańską modlitwę, które mają miejsce w Górnej Izbie podczas ich ostatniej wieczerzy paschalnej. 18 i 19 rozdział Ewangelii Jana zawiera opis zdrady, pojmania sądu cierpienia i śmierci naszego Pana. Natomiast dwa ostatnie rozdziały, 20 i 21, zawierają opis Jego chwalebnego zmartwychwstania i Jego spotkań ze zdumionymi, ale jakże radującymi się uczniami. Spójrzmy na wybrane fragmenty z pierwszego rozdziału, w którym Jan zawiera siedem określeń Pana Jezusa, które później szerzej omawia w dalszych rozdziałach swojej Ewangelii. Wstęp czy prolog Ewangelii Jana jest wyjątkowy w swoim rodzaju. Jan podsumowuje w nim treść całej Ewangelii czyni to poprzez zwięzłe, pełne głębokiej treści stwierdzenia. Każde z nich jest proste i jasne, a jednocześnie tak ważne i tak głębokie, że ludzki umysł ma problemy, żeby je pojąć. Pośród wszystkiego, co zostało napisane pod natchnieniem Bożego Ducha, ten prolog, w Ewangelii Jana wyróżnia się w swej głębi i wzniosłości. Jan wymienia tutaj siedem tytułów Jezusa, które identyfikują Go jako wiecznego Boga, a jednocześnie prawdziwego, choć niezwykłego człowieka. Po pierwsze widzimy, że Jezus jest odwiecznym Słowem, przez które wszystko powstało.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 pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, mówi Jan. Chwałę jako jednorodzonego od Ojca. I tutaj używa terminu, który oznacza jednego w swoim rodzaju. Jezus stał się prawdziwym człowiekiem. Nie był zjawą, ani jakimś duchem, gdy sprawował swoją ziemską posługę, ani też jego ciało nie było iluzją, jak wielu później gnostyckich dogmatyków myślało. Mimo, że Jan kładzie nacisk na bóstwo Jezusa, podkreśla, że Boży Syn przyszedł w ciele i podlegał bezgrzesznym słabościom, i ograniczeniom ludzkiej natury. W swojej Ewangelii Jan zauważa, że Jezus był zmęczony, był spragniony, wzdychał, otwarcie płakał, na krzyżu odczuwał pragnienie i krwawił. Po zmartwychwstaniu Jezus udowodnił Tomaszowi i innym uczniom, że nadal ma prawdziwe ciało, chociaż uwielbione, ale ciało. Słowo stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Wiersz czwarty pierwszego rozdziału mówi, że Jezus jest źródłem życia i światłością przynoszącą życie. W Nim było życie a życie było światłością ludzi. Życie jest kluczowym tematem Ewangelii Jana. Pojawia się w niej 36 razy. I na różne sposoby Jezus ilustruje, jak to życie płynie z Niego do tych, którzy w Niego wierzą, którzy w Nim się znajdują przez wiarę, którzy w Nim trwają. Przez wiarę w Jezusa w ludzkim sercu rozpoczyna się wieczne życie, które obfituje, podtrzymywane przez Jego Świętego Ducha. Czwarty rozdział, czternasty wiersz. Jezus mówi, kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął. Ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim Źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Siódmy rozdział, trzydziesty siódmy wiersz i kolejne. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi pismo, rzeki wody żywej albo rzeki wody życia popłyną z jego wnętrza. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. A więc tak jak Jezus siebie identyfikuje z życiem, tak samo mówi o duchu, którego zamierza udzielić swoim uczniom. Tak jak Jezus jest życiem i daje życie, tak samo Jego duch jest duchem życia. Jezus jest żywym chlebem, który stąpił z nieba. Szósty rozdział Ewangelii Jana, 48 wiersz, mówi: Ja jestem chlebem życia. Pięćdziesiąty pierwszy. Ja jestem chlebem życia, czy chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki, bez końca. A chleb, który ja dam, to moje ciało które ja dam za życie świata. Jezus nie tylko ma życie i daje życie, Jezus jest życiem. W XIV rozdziale i 6 wierszu mówi Ja jestem droga, prawda i życie. To życie Jezusa jest utożsamiane w tej Ewangelii ze światłością, która oświeca Każdego człowieka. Ludzie kochają albo światłość, albo ciemność. I jedna z tych miłości rządzi ich postępowaniem. Zobaczcie, jak o tym Jezus mówi w trzecim rozdziale, od szesnastego wiersza. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony, uratowany. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, Nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że są dokonane w Bogu. I ci, którzy wierzą w Jezusa, sami stają się synami światłości. Zobaczcie, 12 rozdział, 35 i 36 wiersz. Jeszcze przez krótki czas jest z wami światłość. Chodźcie więc, dopóki macie światłość, żeby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość abyście byli synami światłości. Wierząc w Jezusa, który jest światłością, stajemy się synami światłości. Jego światłość rozświeca nas i my możemy jaśnieć Jego światłem w tym świecie. Można by pomyśleć, że ślepi grzesznicy z radością powitają światło. Ale jak wiecie, Niestety nie zawsze tak jest. Nadejście prawdziwej światłości na ten świat zaogniło duchowy konflikt, który do dzisiaj rozgrywa się w ludzkich sercach. Moce ciemności zostały zaatakowane, rozproszone, rozgromione i ostatecznie pokonane. Ale ten tryumf w światłości jest udziałem tylko tych, którzy przychodzą do światłości i wyrzekają się ciemności. W całej Ewangelii Jana widzimy rozgrywający się konflikt między światłością a ciemnością. Ludzie z jednej strony są zafascynowani Jezusem, ale w większości przypadków nie rozumieją tego, co Jezus mówi oraz czyni i w rezultacie sprzeciwiają się Mu. Ilekroć Jezus naucza duchowych prawd, Jego głusi słuchacze interpretują je w sposób materialny lub fizyczny. I to do dzisiaj ma miejsce. Nie umiłowali światłości i dlatego ona nie przenika ciemności w ich umysłach. Tak było, gdy Jezus mówił o świątyni swojego ciała, gdy mówił o nowym narodzeniu, gdy mówił o żywej wodzie, gdy mówił o spożywaniu Jego ciała, gdy mówił o duchowej wolności, kiedy mówił o śmierci jako śnie, i wielu innych duchowych prawdach. Ludzie często pojmowali te rzeczy w kategoriach doczesnych, materialnych, fizycznych. A Jezus mówił o duchowych prawdach, które ilustrował tylko tymi rzeczywistościami doczesnymi, materialnymi. I widać, że ludzie często Go słuchają i nie mogą zrozumieć, o co Mu chodzi. Tylko ci, którzy wiernie za Nim idą, tylko ci, którzy szukają poznania tej prawdy, którzy rzeczywiście chcą tej Jego światłości, są oświecani Jego światłem i otrzymują zrozumienie duchowych rzeczywistości. Jak apostoł Paweł w liście do Rzymian i w liście do Koryntian później jeszcze dokładniej mówi że tych duchowych rzeczy nie człowiek cielesny, człowiek zmysłowy nie jest w stanie w ogóle zrozumieć, gdyż należy je rozumieć w duchowy sposób, przez ducha, który te rzeczy objawia, który daje zrozumienie duchowych rzeczy. Szatan stara się trzymać ludzi w ciemności, ponieważ ciemność to kłamstwo, grzech, śmierć, podczas gdy światłość wnosi prawdę, sprawiedliwość, życie. W rozdziałach od 7 do 12 Ewangelii Jana czytamy o narastaniu i nasilaniu się sprzeciwu ciemności wobec światłości, aż do jawnej nienawiści i knucia planów Zabicia Jezusa. Ten narastający konflikt światłości z ciemnością można już dostrzec w służbie Jana Chrzciciela na samym początku. W pierwszym rozdziale i szóstym wierszu czytamy, że pojawił się człowiek posłany od Boga. Na imię było mu Jan. Przyszedł on dla świadectwa, aby zaświadczyć o światłości, by przez Niego wszyscy uwierzyli. Nie był On światłością. Miał jedynie zaświadczyć o światłości. Jan został posłany jako świadek Jezusa, aby powiedzieć ludziom, że światłość przyszła na świat. Naród izraelski pomimo wszystkich swoich duchowych przywilejów, był ślepy i nie rozpoznał swojego Mesjasza. Jan Chrzciciel był jednym z wielu świadków Jezusa, świadków prawdziwej światłości, oryginału, którego każde inne światło było tylko kopią. Ale wielu Żydów zadowalało się kopiami. Mieli Mojżesza, prawo, świątynie, ofiary. Nie rozumieli, że te światła wskazywały na prawdziwą światłość, która była dopełnieniem starotestamentowego objawienia Boga. Jezus nauczał ludzi, że On jest wypełnieniem wszystkiego, co zostało Określone w prawie. On jest tą sycącą manną z nieba. On jest życiodajną wodą. On jest pasterzem. On jest życiodajnym krzewem winnym. Jezus nawet celowo dokonywał swoich cudownych dzieł w szabat, aby pokazać, że ma do zaoferowania lepsze odpocznienie. Tak wielu Żydów było przykutych do religijnej tradycji, że nie mogli pojąć prawdy o potrzebie nowego życia, które płynie z nowego narodzenia, płynie z ducha. Jezus przyszedł do swojej własności, a Jego własny lud nie mógł Go zrozumieć i nie chciał Go przyjąć. Widzieli Jego dzieła, Słyszeli Jego Słowa, obserwowali Jego doskonałe życie, otrzymali szczególne powołanie, aby pojęli prawdę, uwierzyli i zostali zbawieni. Jezus jest drogą, którą oni nie chcieli kroczyć. On jest prawdą, w którą nie chcieli uwierzyć. Jest życiem, a oni Go ukrzyżowali. Tak wielu grzeszników popełnia dzisiaj te same błędy. Zobaczcie, w pierwszym rozdziale, 12 i 13 wierszu czytamy, że wszystkim, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Tym, którzy wierzą, tym, którzy Go przyjęli, tym daje prawo stać się dziećmi Bożymi. W żaden inny sposób. Mamy tutaj cudowną obietnicę Boga, że każdy, kto uwierzy w Jezusa, przyjmie Jezusa, kto w pełni Mu zaufa, zawierzy się Mu, dostąpi nowego narodzenia, dołączy do Bożej rodziny. Jan mówi więcej o tym nowym narodzeniu w trzecim rozdziale i wyjaśnia, że jest to duchowe narodzenie, z Bożego ducha, nie są to fizyczne narodziny, które zależą od ludzkiej woli czy ludzkich możliwości. A więc Boże światło wciąż świeci i rozprasza duchową ciemność. Chodźmy w światłości i nieśmy innym tę życiodajną światłość Jezusa. Jana 1, 15, 18 jeden, 15-18. Jan świadczył o nim i głośno wołając oświadczył. To był ten, o którym powiedziałem. Ten, który przychodzi po mnie, istniał przede mną, bo wcześniej był niż ja. A z jego pełni my wszyscy wzięliśmy i to łaskę za łaską. O ile bowiem prawo zostało dane przez Mojżesza, o tyle łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, ten nam o Nim opowiedział albo go objawił albo przedstawił nam jego prawdziwy sens Jan Chrzciciel jak wiemy urodził się sześć miesięcy przed Jezusem a więc w tym stwierdzeniu z 15 wiersza nie odnosi się do daty narodzin naszego Pana ale mówi o jego wiecznym istnieniu dodatkowo wyjaśnia to w 27 wierszu pierwszego rozdziału Mówi, to jest Ten, który przychodzi po mnie, On istniał przede mną, któremu nie jestem godny, by rozwiązać rzemek u Jego sandała. Jan rozumie ogrom majestatu wiecznego Jezusa. I swoją niegodność, by wykonać dla Niego tak niską posługę, jak rozwiązanie rzemyka u Jego sandałów. Jan mówi, że nawet tego nie jest godzien. A więc jak postrzega chwałę Jezusa, kiedy czuje się niegodnym, by rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. A wiemy, że Jan był największym, jacy się urodzili z niewiasty. Jezus jest pełen łaski i prawdy, jak mówi nam 16 i 17 wiersz. Łaska jest Bożą przychylnością i dobrem udzielanym tym, którzy w żaden sposób na to nie zasługują. Nie mogą na to w żaden sposób zapracować. Łaska pozbawiona prawdy byłaby niezrozumiała i niedoceniana. Natomiast prawda pozbawiona łaski byłaby dla nas wszystkich druzgocąca. Gdyby Bóg postępował z nami wyłącznie w zgodzie z prawdą, to nikt z nas nie przeżyłby ani chwili dłużej. Chwała Bogu! Że dzięki Jezusowi Bóg postępuje z nami w prawdzie na podstawie łaski. Jezus Chrystus w swoim życiu, śmierci i zmartwychwstaniu spełnił wszystkie wymagania Bożego Prawa. I teraz Bóg jest nieskrępowany, by dzielić się pełnią łaski z tymi, którzy ufają Jezusowi. Jana 1,17 nie sugeruje, że pod prawem Mojżesza nie było łaski, ponieważ była. Każda ofiara w Starym Testamencie była wyrazem Bożej łaski. Prawo również objawiało Bożą prawdę, a więc Jan nie mówi, że do tej pory nie było łaski i nie było prawdy. Natomiast w Jezusie Chrystusie łaska i prawda ożywają. Osiągają swoją pełnię. Stają się dla nas dostępne. Jesteśmy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa. Żyjemy dzięki Jego łasce. Polegamy na Bożej łasce we wszystkim, co robimy. Otrzymujemy łaskę za łaską. Nastał zupełnie nowy porządek, który zastąpił system mojżeszowy. Jezus jest objawieniem prawdy o Bogu w pełni Jego łaskawości. Pierwszy rozdział, dwudziesty dziewiąty wiersz. Kiedy Jan Chrzciciel ujrzał Jezusa, idącego do Niego rzekł Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I w 35 wierszu nazajutrz znowu stał z dwoma uczniami, a ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł, oto baranek Boży. I w pewnym sensie całe przesłanie Biblii można by podsumować w tym tytule Jezusa. W Księdze Rodzaju, w 22 rozdziale i 7 wierszu, Izaak pyta swego ojca Abrahama, gdzie jest Baranek na ofiarę całopalną. Pamiętacie tę scenę, gdy Abraham idzie z Izakiem złożyć go w ofierze na górze. Izaak pyta, tak, gdzie jest baranek na ofiarę całopalną? I wiemy, że Bóg wtedy przygotował na górze Moria baranka. I Abraham odpowiedział, Bóg przygotuje sobie. Bóg przygotuje sobie baranka. Natomiast znowu jest to obraz, jest to zapowiedź, jest to cień tego, który miał przyjść i prawdopodobnie na tej samej górze, na Górze Moria, gdzie później powstała świątynia. Miał być czyli obok, tak? bo tutaj w sumie jest, jest Góra Moria i jest Golgota, tak? ale to jest jakby to miejsce. Ma być złożony jako ofiara za grzech całego świata. I naród izraelski był dobrze zaznajomiony z barankami składano, składanymi w ofierze. Tak jak już mówiłem wcześniej, w czasie każdej Paschy każda rodzina musiała złożyć tego baranka paschalnego w ofierze, przypominając sobie te wydarzenia, gdy Bóg wyprowadzał ich z Egiptu. I tak jak mówiłem, każdego dnia rano i wieczorem na świątynnym ołtarzu były składane ofiary. Baranki w ofierze. Poza tym ludzie przynosili też inne ofiary, które tam też były składane. Więc tamte baranki były składane w ofierze przez ludzi, natomiast Jan mówi, że tutaj jest baranek Boży. Baranek dany przez Boga za ludzki grzech, by zgładzić grzech całego świata. Tamte baranki nie mogły zgładzić grzechu, ten baranek gładzi grzech. Tamte baranki były tylko dla Izraela, ale ten baranek przelewa swą krew za cały świat, za wszystkich ludzi. Każdy, kto mu zaufa, dołączy do niebieskiego chóru, o którym czytamy w Księdze Objawienia w piątym rozdziale, gdzie dzień i noc brzmi pieśń – godzien jest baranek zabity – Wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo, czyli wszelką chwałę, wszelkie uwielbienie, zasiadającemu na tronie i barankowi, który jest w pośród tronu, błogosławieństwo i cześć i chwała. I moc na wieki wieków. Kolejnym tytułem Jezusa, jaki znajdujemy w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, jest Mesjasz, Chrystus. 40 i 41 wiersz. Andrzej, brat Szymona, Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem. Odszukał on najpierw swego brata Szymona i tak powiedział Znaleźliśmy Mesjasza to znaczy Chrystusa. Mesjasz to hebrajskie słowo, które oznacza namaszczony a jego greckim odpowiednikiem jest Chrystus. W Starym Testamencie prorocy, kapłani i królowie byli namaszczani. A tym samym przeznaczani do specjalnej służby. Jednak cały Stary Testament zapowiadał nadejście szczególnego, jedynego w swoim rodzaju Mesjasza, który miał dokonać całkowitego, doskonałego wybawienia swojego ludu spod wszelkiej opresji zła i cierpienia. To, czy Jezus rzeczywiście był tym Mesjaszem, Chrystusem było kluczowym problemem, który stanowił wielkie wyzwanie dla Żydów. I w tej Ewangelii mamy wiele miejsc, gdzie widzimy, jak ludzie zmagają się z tym, czy On rzeczywiście jest tym Mesjaszem. Siódmy rozdział, 26 wiersz. Czyżby przełożeni naprawdę uznali, że On jest Chrystusem? 41 wiersz. Inni utrzymywali on jest tym Chrystusem. Inni z kolei mówili, czy Chrystus ma przyjść z Galilei? Czy pismo nie mówi, że Chrystus ma pochodzić z nasienia Dawida i z Betlejem, miasteczka, w którym mieszkał Dawid? Dziewiąty rozdział 22 wiesz. Żydzi podjęli decyzję między sobą, że jeśli ktoś uzna go za Chrystusa, za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. I do dzisiaj tak jest. Dziesiąty rozdział, 24 wiersz. Żydzi obstąpili go więc i pytali, jak długo będziesz trzymał w niepewności nasze dusze? Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam otwarcie. Jezus cały czas im to mówił. Cały czas tego dowodził. Te wszystkie znaki, które czynił, o tym właśnie świadczyły. To jest niezwykłe, jak w tej Ewangelii widzimy ludzi, którzy zadają w kółko te same pytania. Dlaczego? Dlatego, że odpowiedź im zawsze nie pasuje. Jak Jezus uzdrawia tego ślepego. Ile razy Go pytają, w jaki sposób został uzdrowiony. On wreszcie dostaje frustracji. i Mówi, to co, wy chcecie w końcu stać się Jego uczniami? Ile razy mnie będziecie pytać? Powiedziałem wam przecież, ale nie wierzycie. Widzieli, słyszeli tyle razy. I zadawali w kółko te same pytanie. Ilu ludzi takich spotykamy? Za każdym razem mają ten sam problem. Nie chcą przyjąć prawdy, nie chcą poddać się prawdzie. I będą zawsze mieli swoje wątpliwości i zawsze będą zadawali swoje pytania. Jezus im mówił bardzo otwarcie. Wśród żydowskich nauczycieli panowało zamieszanie w rozumieniu tego, co Mesjasz miał uczynić. Większość oczekiwała przyjścia wspaniałego króla, który przyniesie im wolność i władzę nad innymi narodami, tak jak zapowiadał Izajasz w IX i XI rozdziale. Jezus musiał wyjaśniać nawet swoim uczniom, swoim naśladowcom, że krzyż musi poprzedzać koronę, że Mesjasz musi najpierw haniebnie cierpieć, zanim wejdzie do swojej chwały. Jan wcale nie przeczy, że Jezus jest obiecanym królem Izraela. Dowodzi jednak, że jego królestwo ma zupełnie inny charakter niż wielu sobie wyobrażało i wyobraża. Kiedy Jezus objawił Natanaelowi jego tajemnicę, Natanael zawołał Jana 1:49, mistrzów. Ty jesteś synem Bożym. Ty jesteś królem Izraela. Kiedy Jezus nakarmił tysiące głodnych, rozentuzjazmowane tłumy chciały go uczynić królem. Jana 6, 15. Jezus zaś, Jezus zaś poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem. Uszedł znowu na górę sam jeden. Kiedy jednak przyszedł właściwy czas, Jezus celowo i otwarcie zaprezentował się jako zapowiedziany przez proroków król podczas jego wjazdu do Jerozolimy.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 że było to wypełnienie proroctwa zapowiedzianego przez Zachariasza. W dziewiątym rozdziale dziewiątym wierszu Zachariasz zapowiedział słowa, które Jan tutaj cytuje. Nie bój się, córko syjońska, oto Twój król przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Jednak tłumy, które tak radośnie witały swojego króla, kilka dni później wyrzekły się go, i wydały go na śmierć. Rzymski namiestnik Piłat zapytał zebranych Żydów: Jana 18:39: Chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego? Jana 19:15. A oni wołali: Precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat: Króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Nie mamy króla, tylko cesarza. Piłat miał wielki dylemat, co zrobić z Jezusem. Rozmawiając z nim na osobności, zapytał go Jana 18:33: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: 18:36. Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi słudzy walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie moje królestwo nie jest stąd. Rzekł mu wtedy Piłat, a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem. I na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. Piłat niestety uległ presji Żydów i wydał wyrok śmierci na Jezusa. Jednak targany wyrzutami sumienia zrobił coś zadziwiającego. W XIX rozdziale i XIX wierszu czytamy, że sporządził napis i umieścił go na krzyżu, a było tam napisane Jezus z Nazaretu, król Żydów. XXI wiersz. Mówili tedy arcykapłani żydowscy Piłatowi nie pisz król Żydów, ale że on powiedział jestem królem Żydów. Odpowiedział Piłat co napisałem, to napisałem. Hmm. A więc Jan prezentuje Pana Jezusa jako odwieczne Boże Słowo, które stało się ciałem. Boga, który stał się człowiekiem. Źródło życia i światłości przynoszące pełnię łaski i prawdy. Przedstawia Go jako jednorodzonego Syna, który jest w łonie Ojca i który Ojca nam objawia. Przedstawia Go jako baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Przedstawia Go jako Mesjasza, Chrystusa, namaszczonego proroka, kapłana i króla. Jednak Jezus sam najchętniej określa siebie mianem Syna Człowieczego. Tak nazywa się w ostatnim wierszu, pierwszego rozdziału, gdzie mówi o otwartym niebie i o Bożych aniołach wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. I to określenie nie oznaczało tylko, że Jezus jest człowiekiem, ale raczej zapowiadało wypełnienie wielkiego proroctwa z Księgi Daniela, z siódmego rozdziału, gdzie od trzynastego do czternastego wiersza czytamy. Na obłokach niebios przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do Odwiecznego, przyprowadzili go do Niego. Wtedy dano mu władzę i chwałę, rozpoczął panowanie i czciły go wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władzą wieczną, nieprzemijającą. Jego panowanie niezniszczalne. Ten tytuł, Syn Człowieczy, został użyty 83 razy w Ewangeliach, a 13 razy pojawia się w Ewangelii Jana. I Jezus najczęściej o sobie mówi jako o Synu Człowieczym. Ten tytuł mówi zarówno o boskości, jak i człowieczeństwie Pana Jezusa. W Ewangelii Jana Jezus tłumaczy ludziom, że On zstąpił z nieba. Jako Syn Człowieczy jest tym żywym łącznikiem między niebem a ziemią. I to właśnie ilustruje ta drabina ze snu Jakuba z Księgi Rodzaju 28 rozdziału. Jezus jest tą Bożą drabiną pomiędzy niebem a ziemią. I Jezus mówi, nikt, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jan napisał swoją Ewangelię, aby wiara ludzi w Jezusa stawała się coraz głębsza i coraz mocniejsza. Zaczynamy i kontynuujemy nasze chrześcijańskie życie przez wiarę. Powierzając się Jezusowi, Mesjaszowi. Bożemu Synowi doświadczamy nowego życia. A Jan, tak jak Jego Pan, pragnął, aby wszyscy doświadczali tego życia w obfitości. Jezus po to przyszedł, aby dać swoje życie za owce, aby te owce miały życie. I to miały to życie w całej obfitości. Wiem, że w wielkim biegu, w wielkim pędzie przeszliśmy przez te wszystkie wiersze i nie sposób tego zapamiętać i utrwalić w taki sposób. Dla mnie jest to ogromne wyzwanie, za każdym razem, żeby całą księgę omówić w ciągu jednego kazania. Ale mam nadzieję, że na nowo widzimy chwałę Bożego Syna, który stał się człowiekiem. I wiemy, że nasze poznanie Go nie jest... Pełne. Wciąż potrzebujemy poznawać Go, rozmyślać o Nim, słuchać Te Słowa, czytać je, rozważać, rozmyślać je, aby Go naprawdę poznawać coraz lepiej, przez objawienie, które daje nam Duch, nie polegając na własnym umyśle, ale prosząc, modląc się, by Jego Święty Duch objawiał nam całą prawdę o Bogu. Gdyż Jezus w tej Ewangelii powiedział, to jest życie wieczne, poznawanie jednego prawdziwego Boga i tego, którego On posłał, Jego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest życie wieczne. Jeśli chcemy poznawać Boga, nie poznamy Go poza Jezusem. Tragedią dzisiaj wielu ludzi jest czytanie Pisma, tak jakby ono miało życie samo w sobie. A Jezus mówi, ono nie daje samo w sobie życia. Tylko kiedy przyjdziemy do Niego przez Pismo. Tylko kiedy dzięki Pismu poznamy Jego, uwierzymy Mu, zaufamy Mu, znajdziemy życie. Życie nie jest poza Jezusem, jest tylko w Jezusie. Tylko w Jezusie. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie, modlę się, aby to nasze rozległe, ale jakże powierzchowne czytanie Twego Słowa, znajomych fragmentów, fragmentów, które wielu z nas czytało dziesiątki, może nawet setki razy, ale wciąż potrzebujemy Twojej łaski, Twojego życia, Twojego duchowego tchnienia w te słowa. Aby one rzeczywiście nas przemieniały, aby rzeczywiście prowadziły nas do relacji z Tobą, aby nie była to pusta wiedza, aby nie była to powierzchowna znajomość. Panie, modlę się, aby nasze rozważanie Twego Słowa za każdym razem, czy to tutaj w zgromadzeniu, czy osobiście, kiedy otwieramy Twe słowo i czytamy je, było dla nas źródłem życia Twego, zbliżenia się do Ciebie, usłyszenia Twojego głosu, poddania się Twojemu duchowi i czerpania z tego źródła niewyczerpanego, aby to życie tryskało z naszych serc ku życiu wiecznemu. Prosimy. Pieczętuj Twe słowo w naszych sercach. Daj nam rozmyślać o Nim. I w tym rozmyślaniu poddawać się Tobie, miłować Ciebie, służyć Tobie, wielbić Ciebie. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze kochani do modlitwy. Panie Jezu, poznawać Ciebie takim, jakim jesteś, doświadczenia Ciebie. Potrzebujemy tego. Jeśli jest w naszych sercach pragnienie, wołanie, to Ty widzisz to pragnienie, słyszysz to wołanie, i dzięki, że możemy mieć nadzieję, że będziesz odpowiadał na te westchnienia, wołanie naszych serc. Amen. Amen. Nasze słowa tak w niewielkiej mierze wyrażają chwały, której jesteś godzien za Twoje uniżenie się, za Twoje wydanie się, za nas. Tak jak czytamy w Twojej świętej Ewangelii, nikt nie był w stanie odebrać Ci życia. Ty Położyłeś to życie za swoje owce. Ty oddałeś je dobrowolnie. Pozwoliłeś grzesznym ludziom zadać Ci tyle bólu. Pozwoliłeś grzesznym ludziom tak Cię schębić, Tak złe rzeczy wobec Ciebie mówić. Szydzić i drwić. Panie, dzięki Ci, że poszedłeś na krzyż i zostałeś na krzyżu. Nie zszedłeś z krzyża. Nie dopuściłeś do tego, żeby ta doskonała ofiara w jakikolwiek sposób została umniejszona. Ale złożyłeś doskonałą ofiarę, pełną ofiarę. W całej pełni oddałeś się za ludzki grzech. Za nasz grzech, za mój grzech. I Panie, jestem Ci wdzięczny i ufam, że każdy z nas jesteśmy niewymownie wdzięczni za to, co dla nas uczyniłeś. Bez Twojej ofiary, bez Twojej przelanej krwi, bez golgoty, w naszych staraniach i wysiłkach bylibyśmy skazani na wieczne odrzucenie od oblicza Bożego wieczną śmierć, wieczne potępienie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie, że w swej ogromnej miłości wziąłeś na siebie ten cały sąd, to całe cierpienie, to całe niewymowne i niepojęte dla nas uderzenie w Twoją duszę. Także Zostałeś oddzielony od Ojca, stając się grzechem za nas. Panie, dzięki Ci. Dzięki Ci, że byłeś gotów w swej miłości wziąć i wypić ten kielich. Ten gorzki kielich cierpienia, goryczy, potępienia, karne. Dzięki Ci. Prosimy, kochany Panie, byś dał nam Coraz głębsze zrozumienie coraz głębsze doświadczenie mocy Twojego dzieła Golgoty. Daj, Panie, byśmy doświadczali w coraz większej i większej mierze mocy krzyża w naszym życiu. Abyś był coraz bardziej uwielbiony w nas. I aby Twoje światło mogło coraz wyraźniej, coraz mocniej jaśnić przez nasze życie w tym świecie. Amen. Amen. Panie Jezu, gdy Boże Słowo przybliża Twoją osobę i to Słowo dotyka się serca, na nowo żywa ta wielka prawda, że yy, Prawdziwa wiara opiera się na y, poznaniu ciebie, na doświadczeniu ciebie, na tobie, tym, który zmienia życie, który daje uzdolnienie, który przemienia serce. I tak się modlę, żebyśmy jak najczęściej, jak najwięcej tak myśleli, tak kroczyli naszą drogą. Żebyśmy nie stali się jakimiś legalistami czy zrobili cokolwiek bez miłości, ale niech ta miłość, Twoja miłość wypełniająca nas um, emanuje i, i, i owocuje dla ludzi z tego świata do, do dobrych uczynków, które pociągają, zachęcają do przyjścia do Ciebie. Dziękujemy za znowu przypomnienie tych wielkich praw, jak, jak wspaniałym jesteś. Amen. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy, kochane bracia i siostry. Panie, mówimy się o ten czas, w którym ludzie wspominają, czy coraz może mniej, ale gdzieś tam ten temat Twojego przyjścia się przewija. Daj nam, prosimy, mądrość, zdolność, łaskę, żeby prawdziwie mówić o Twojej światłości, o Twoim spawieniu, o Twojej łasce, o Twojej prawdzie. Daj byśmy byli pewni Ciebie, aby nasza miłość do Ciebie, nasze radowanie światową, Uzdolniło nas do wykorzystania tego czasu, aby też o tobie zaświadczyć. Prosimy, prowadź nas, udzielaj nam swej własnej Dotykaj serc naszych bliskich, ludzi wokół nas. Panie, tych wielu ludzi, którzy w tak bezmyślny sposób albo sentymentalny sposób podchodzą do tego okresu oczekując dalej czasami jakichś szczególnych wydarzeń, doświadczeń przeżyć. Panie, objawię się w swej dobroci. Otwieraj oczy ślepe. Rozpraszaj ciemność Twoją światłością. Prosimy. Amen. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, też młody się żeby było Ciebie jak najwięcej w nas, żebyśmy byli przemieniani i byli właśnie światem na tym świat, gdziekolwiek jesteśmy. Na wszystkich naszych drogach, żebyśmy nie robili sobie jakiegoś podziału na dni bardziej mniej święte, ale żeby każdy dzień był święty. Oddzielony dla Ciebie w poświęceniu, w oddaniu w takim uczniom i ukryciu sługą. Pani prosimy Cię o nasze prace czy na świecie, którzy są prześladowani. W tej chwili na pewno ktoś z nich cierpi z utraty swoich bliskich, czy utraty y, swojej wolności w torturach. W zimie, gdzieś w łodzie, zręcając się, z którymi się zajmujemy. Panie, prosimy, że dają siły, żeby znieść to wszystko, podnieść na tych, którzy tracą nadzieję, wzmocnić też, które świadczą o to, że przed naszymi siłami, wrogami, przed swoimi wrogami, w połączeniu, mi. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nasz progów pociąga przez to dobrze. Znaczy, docierać do nich przez zachowanie naszych braci. Prosimy Cię wzmocniać rodziny, które też cierpią, żeby też te, nas nie nawrócili się. Chwała pewnie za to, że przez to, to cierpienie, niektórzy z nich spidą do Ciebie w swoim czasie. Prosimy Cię Pani też o rządzących że na świecie, w Polsce, na zagranicę, w Stanach. wszędzie nas i o naszych braci, którzy też do nich próbują dotrzeć i swoim zachowaniem postępowaniem starają się, nimi nie działu z uczynkami światłości, czyli miłodniają. Prosimy się Panią umodnić ze wszystkich naszych braci, którzy przychodzą. Prosimy się o lekarzy, którzy rotują życie na wojnach, o naszych braci, którzy docierają ze słowem w tym, miejsce gdzie jest niesamowite, niezwykłe cierpienie, gdzie ludzie tracą wszystko, a nie mimo tego, po pracy znajdują Ciebie, Panie. Dziękujemy, Ci, że tam, gdzie e, zabierasz, tam, gdzie szatan nam zabierasz że pytajesz po wielu wiecki, bo ktoś Ci daje życie wieczne. Dziękuję, Panie. Amen. Amen. Amen. Amen. Kochani, może macie jakieś e, pozdrowienia, czy też ogłoszenia dla zboru? to bardzo proszę. Andrzej kazał Andrzej z Sopotu. Dziękujemy, pozdrawiamy Andrzeja. Asia i Piotr pozdrawiają ze Słupska, dziękujemy, pozdrawiamy również. Julia Zwali też Jeszcze raz. Julia Zwali. Julia Dziękujemy. Pozdrawiamy Julię, jeśli nas słucha. Byliśmy na pozdrawiamy. Dziękujemy. Też przekazuję pozdrowienia od braci i ze Staszowa, pozdrawiają, ze Skierniewic też pozdrawiają, także przekazuję. Pytanie mam, kto przyjdzie w środę na spotkanie 25 grudnia? To przyjdzie. To jest środa najbliższa. 18. tak jak zawsze. 25 grudnia. Księga Zachariasza dalej. Na rozważanie Księgi Zachariasza. Zapraszamy w każdym razie. Widzę, że kilka osób jest chętnych, więc spotkamy się. O 18 tutaj. I wszystkich, którzy będą chcieli dołączyć, zapraszamy, czy osobiście, czy słuchając, ale najlepiej osobiście, bo spędzamy czas też w modlitwie i mamy ze sobą społeczność, także jeśli możecie, to bądźcie. Jakieś jeszcze informacje, ogłoszenia, sprawy bieżące? Kto był, Adaś pyta, czy są jacyś chętni, którzy chcieliby się spotkać na Sylwestra? Czy są takie osoby, które mm, chciałyby spotkać się w gronie braci, sióstr na Sylwestra? Podnieście wysoko ręce. No, jest kilka. Sylwester jest kiedy? We wtorek. Za, we wtorek, czyli w przyszłą niedzielę. 31. No tak, domyślam się nie pamiętałem, który to dzień tygodnia nie sprawdzałem jeszcze. Czyli jeszcze nie w przyszłą niedzielę. Czyli w przyszłą niedzielę ci, którzy będą chętni pogadamy o tym i zobaczymy czy czegoś nie zorganizujemy wspólnego. Jeszcze Idą? Ja chciałem tylko powiedzieć, że tak gdzieś wstępnie, jeszcze nie wiemy, w którą środę w styczniu, jak już cały kurz świąteczny opadnie, to zrobimy jeszcze, jeszcze jedno takie te spotkanie. Zrobimy przerwę z Zachariasza, bo tam powoli nam idzie, nie, także zrobimy taką małą przerwę, ale nie wiem kiedy. Pogadamy znowu o tych tematach zdrowotnych. To będzie ciąg dalszy tego poprzedniego, co rozumialiśmy. I taki. Taki brat ze Stanów mnie tak zachęcił do, do, do, do tych tematów. Taki wstępny, prze, roboci taki tytuł proponuje, czy, czy, Boga, czy Boga obchodzi, czy Boga obchodzi, co jemy, jak dbamy o te rośliny, zwierzęta, środowisko, o stworzenie jego, jak dbamy o zdrowie i, i też jak leczymy się, czym leczymy się. Czy Boga to obchodzi, czy, czy obojętnie, czy wszystko i tak spłonie, nie? Także takie wstępne tematy. No będzie mówił o tym, co jemy, dalej będziemy rozmawiać, e, e, czym jest takie Boże jedzenie, a co Boga może tak nie podoba i mu się. E, no i te, te inne rzeczy tam, jak, jak leczymy się, jak dbamy o zdrowie i tak dalej. I tu jeszcze raz podkreślę, mimo tego, że praktycznie każdy raz, jak poruszę temat, wspominam, to nie po to, żeby teraz kogoś wziąć na wiecie, na tapetę i badać jego życie, czy to kogoś potępiać. Nie, to absolutnie nie o to chodzi, tylko żeby razem Spojrzeć na słowo i zobaczyć, co, co na słowo mówi właśnie o tych tematach. O zdrowiu, o leczeniu, o jedzeniu i o tym, jak dbamy o jego stworzenie. Nie? Także wyjaśnić. No, dzięki. że będziemy w styczniu tam szczegółowo omawiać niekiedy, nie? ale tak wstępnie mówię, że w przyrodę zrobimy to, nie? Jak zawsze bracia, siostry zachęcam do społeczności ze sobą teraz i w ciągu tygodnia mamy teraz dużo wolnych dni, niektórzy przynajmniej. Także jeżeli możecie spotkać się z innymi braćmi, siostrami to zadzwońcie, umówcie się. Wykorzystajmy ten czas na społeczność ze sobą. Mam nadzieję, że nikt z nas nie zmarnuje go jak wielu ludzi tego świata siedząc przed jakimś obrazem ruszającym się na monitorze komputera czy telewizora, tylko że naprawdę wykorzystamy mądrze ten czas, który Bóg nam daje. Także gorąco zachęcam do tego, żeby wykorzystać te wolne dni na spotkania z braćmi, siostrami, spotkać się, pójść razem na spacer, zjeść razem obiad być ze sobą w tym właśnie czasie. Szczególnie że dla niektórych osób jest to taki trudny czas kiedy są same i nie bardzo mają się z kim spotkać. Więc myślmy szczególnie o tych osobach które są pośród nas które wiemy że są samotne. W temacie poddam taki genialny pomysł. Zróbmy obiad i zaprośmy kogoś kogo jeszcze nie zapraszaliśmy albo z kim się mało znamy po to, żeby się poznać, żeby usłużyć. Yy, I jeśli to się wam podoba taka koncepcja, no to ten zaproszony przynosi jakiś tam deser, a gospodarz obiad i będzie miło na pewno. Tak, tak zakłada. Hipotetycznie. Zobaczmy, osłyszy, że bardzo, bardzo